Cześć, tutaj Bartosz Broniszewski, jest wtorek 29 grudnia 2009 roku, godzina 14.00 Jest to mój pierwszy wpis i troszkę, powiem szczerze się tremuję, ale pierwsze koty za płoty Jako, że były święte, a tońką znalazłem właśnie Borderlands wersji na komputery PC jak na razie na Pandorze ok spędziłem około 3 do 4 godzin i muszę wam powiedzieć, że nie były to godziny stracone gra jest świetna mamy tam do wyboru jedną z czterech klas postaci jest snajper, jest żołnierz jest taka pani, która potrafi znikać oraz jest gość, który się nazywa Brick, w po polsku cegła i także możemy go wybrać ja wybrałem żołnierza każda z tych klas posiada własną unikatową cechę akurat żołnierz posiada specjalną umiejętność rozstawiania wyżyczek z zamontowanym karabinem mamy dzięki temu osłonę oraz trochę większą siłę ognia jeżeli graliście w grę Halo 3 na konsoli Xbox 360 to wiecie dokładnie o czym mówię warto dodać, że naprawdę dość szybko wskakujemy na kolejne poziomy doświadczenia jak już mówiłem, ja gram około 3-4 godzin a moja postać już jest na 13 poziomie doświadczenia wraz ze wzrostem umiejętności zadajemy dużo większe obrażenia ogólnie planetę Pandora można scharakteryzować, że jest to jeden wielki, pustynny śmietnik na którym znajdujemy różne przydatne dla nas rzeczy takie jak y, osłony y, dodatkowe obrażenia od granatów mamy tam dodatkowe takie miejsca gdzie możemy sobie powiększać nasze atrybuty jeżeli chodzi właśnie o broni, o pancerz, y, który się regeneruje y, o, o, o zadawane obrażenia przez granaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie w tej grze nie można pominąć tego, co jest clue całej zabawy tutaj, czyli bronie. Jest ich tyle, że nie można zliczyć Naprawdę mnóstwo. Z każdego zabitego wroga wyskakują nowe bronie, które naprawdę czasami różnią się diametralnie od tego co już posiadamy w broni posiadają także własne atrybuty takie jak zadawane obrażenia szybkostrzelność do tego dochodzą obrażenia od elektryczności ognia lub kwasu muszę wam powiedzieć, że jest to mieszanka wybuchowa potrafię wyobrazić sobie ludzi, którzy w tą grę będą grali tak samo maniakalnie jak grali na przykład w Diablo 2 czy, czy pierwsze Diablo ponieważ całą jakby Zabawą w tamtej grze, tak jak i w tej, jest to, że mamy niesamowitą ilość sprzętu, który możemy modyfikować i dostosować do własnych y, potrzeb. Gra od strony graficznej jest naprawdę przepiękna, wszystko narysowane jest bardzo wyrazistą kreską komiksową, buduje świetny klimat, tak samo jak muzyka. Jeżeli nie słuchaliście, to naprawdę wejdźcie na na przykład YouTube i, i posłuchajcie, bo warto. Jeżeli słuchaliście naszego ostatniego podcastu numer 11, to Borderlands został uznany przez Juliusza jako gra roku. Jeżeli jednak nie, to zapraszam do przesłuchania. To chyba tyle. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu nasze audiologii. Komentujcie. Dzięki.